Jak wkrada się lawina? Po nawiązaniu kontaktu z Bartkiem, lawina przedstawił mu się jako członek dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. Jak pisze Jan Kantyka, by potwierdzić swą wiarygodność, oświadczył, że ma swoich ludzi w aparacie bezpieczeństwa w Katowicach. Powiedział także, że będą organizowane obławy na partyzantów, podał gdzie i kiedy. Informacje potwierdziły się. Dzięki nim partyzanci zdążyli się przenieść w inne rejony, unikając spotkania z wrogiem. W rzeczywistości do obław faktycznie dochodziło, ale były one tylko pozorowane. W trakcie pobytu na Baraniej Górze lawina zorientował się, tak twierdził zeznając na przesłuchaniu w 1993 roku, że partyzanci zamierzają jak najszybciej wydostać się z kraju i przedostać na zachód. Przypuszczali, że tam czeka na nich Bohun, dowódca Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, który przemaszerował już wcześniej ze swoimi ludźmi do Czech i Moraw. O nastrojach w lesie lawina meldował w swoich raportach. Podpisywał je różnie – HW, H. Wędrowski, podporucznik, podporucznik lub Wichura. Emil twierdzi, iż Bartek jest obecnie bardzo wystraszony naciskiem UB i chętnie przejdzie z całą grupą w inne okolice – Trudności z nim nie przewiduje, natomiast obecnie pojawili się w grupie Bartka jacyś spaleni oficerowie, dwóch, którzy powoli zagarniają władzę od Bartka. Dlatego trzeba będzie się spieszyć, informował. Na początku sierpnia pisał, że po pierwszym spotkaniu z obozu odprowadzał go Jasiek, zastępca Henryka Flamego. Zaraz po wyjściu zaczął mówić, iż partyzanci są bardzo niezadowoleni ze swojego dowódcy. Jego zachowanie pozostawia wiele do życzenia, często się upija, a w namiocie zajmowanym z oficerami ma kochankę Annuszkę, co powoduje szerzenie demoralizacji wśród ludzi. Wobec innych oficerów zachowuje się niekoleżeńsko. Bartek tracił autorytet. Część partyzantów zaczynała być mu nieposłuszna. Nosiła się nawet z zamiarem ucieczki. Wystarczy powiedzieć słowo rozkazu Jaśkowi albo Sępowi, a ci wezmą grupę w swoje ręce i zrobią z nią co zechcą, pozostawiając Bartka samotnego. Pisał Henryk Wędrowski, który w przypadku, gdyby Flama opierał się przed wyjazdami, zamierzał wykorzystać ten fakt. Przypuszczał jednak, że nie będzie żadnego problemu z realizacją planu przerzutów. Do buntu nie doszło. Nastroje ostudziło przybycie lawiny i perspektywa wyjazdu na zachód. Partyzanci byli zadowoleni z tego, że w końcu znalazł się ktoś, kto się nimi zaopiekuje. Poczuli moralne wsparcie. Tydzień po swojej pierwszej wizycie na Baraniej Górze lawina przekazał Bartkowi za pośrednictwem łącznika Emila paczkę z lekarstwami i list zawierający instrukcje. Flamę z kolei przesłał przez Emila swoje żądania. Potrzebował amunicji, papierosów, pieniędzy i lekarstwa na świeżb. Domagał się także cytryn, które miały stanowić antidotum naszerzący się wśród żołnierzy szkorbut. Na przełomie sierpnia i września lawina wprowadził do gry jeszcze jednego funkcjonariusza UB, Czesława Krupowiesa, który występował pod konspiracyjnym pseudonimem Porucznik Korzeń. Tak przynajmniej przedstawiono go Bartkowi. Bartek był nimi lawiną i korzeniem zauroczony, twierdzi Rena Michalska. Korzeń miał osobiście uczestniczyć w organizowaniu przerzutów. Na zachód mieli jechać najlepsi ludzie Bartka. Ci słabsi mieli zostać pod Baranią Górą. Razem z nimi początkowo chciał pozostać Bartek. Lawina przekonał go jednak do wyjazdu wizją szkolenia. Obiecał dowódcy, że zostanie przerzucony do Norymbergi, gdzie będzie kształcony. Po tej propozycji Bartek zmiękł natychmiast. Był tak przejęty przyszłą świetnością swego losu, że odtąd nie miałem już z nim żadnych trudności raportował Wędrowski. Przystąpili więc do opracowania terminów przerzutów. Miały się rozpocząć 1 września i trwać do 8. Auta z partyzantami miały wyruszać co dwa dni. Sprzęt miał jechać osobno. Terminy i liczba osób, które miały wziąć udział w przerzutach, zmieniały się. Tylko w samych raportach agentów UB pojawia się kilka wersji. Początkowo w pierwszym rzucie miały pojechać 24 osoby. Później, będąc już w Gliwicach, Bartek proponował przerzuty po sześćdziesiąt osób. Tłumaczył to zwiększającym się naciskiem wojska i niebezpieczeństwem wpadki. Zależało mu na przyspieszeniu tempa. Obawiał się, że trwające przez kilka dni załadunki małych grup mogą zauważyć ludzie i doniosą o tym u B. Lawina upierał się jednak przy przerzutach po trzydzieści osób, a Bartek miał się ostatecznie na to zgodzić. Ustalono też, że ciężka broń pojedzie dopiero przy ostatnim przerzucie. Bartek napisał własnoręcznie list w tej sprawie do swojego zastępcy, wichury, gdyż wcześniejsze ustalenia były inne. Plan akcji likwidacji B. Taki tytuł nosi dokument, w którym ktoś z UB opisał szczegóły przerzutów. Dokument nie ma żadnej daty, nie jest też przez nikogo podpisany. Najprawdopodobniej jego autorem jest Sam Wędrowski. Nie ma w nim mowy o zamordowaniu partyzantów, ale o ich likwidacji, co może być rozumiane także jako rozbrojenie i zatrzymanie. Według dokumentu pierwszy transport wyjechałby 1 września 1946 roku. Dwa samochody, jeden z przemysłu węglowego, a drugi z wojska miały zabrać ludzi i broń. Tym drugim samochodem, według planu, powinni jechać Jasiek i Emil i jeden z organizatorów przerzutu. Po dojechaniu do Opolskiego Jasiek i Emil pozostaliby w punkcie, by zająć się przygotowaniem spania i posiłku dla partyzantów. UB przewidywał też obstawę złożoną ze swoich ludzi, którzy otrzymali zadanie, by występować jako przedstawiciele Opolskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych i ochraniać punkt. Miało ich być pięciu z pps To kolejna fikcyjna struktura pojawiająca się w tej akcji. Partyzanci mieli zostać rozrzuceni w dwóch punktach likwidacyjnych po 9-10 osób, dostać sute porcje wódki i jedzenia i iść spać. Likwidacja, jak to określono w dokumencie, nastąpiłaby we śnie i miała ją przeprowadzić grupa naszych ludzi, około 20. Jasiek i Emil mieli czekać w punkcie zbiorczym, a następnie powrócić do Gliwic. Natomiast w punkcie likwidacyjnym miały stać samochody, które będą potrzebne do zabrania aresztowanych, ewentualnie trupów, jak sugerował plan B. Zasadniczy problem w interpretacji tego dokumentu dotyczy pojęcia likwidacja, stwierdza Tomasz Kurpierz z IPN. Sformułowanie, że w punkcie likwidacyjnym będzie stała w ukryciu jedna maszyna służąca do przewożenia aresztowanych, ewentualnie trupów, może wskazywać, że celem przedstawionego planu było raczej zatrzymanie członków ugrupowania, przy czym liczono się z ewentualnymi ofiarami śmiertelnymi. Wydaje się, że dokument nie odnosił się do planowanej eksterminacji. Nie można więc wykluczyć, że plan ten uległ zasadniczej zmianie już w czasie trwania akcji. Słowo aresztowanie może sugerować, że partyzanci mieliby stanąć przed sądem. Taki tok rozumowania burzy jednak zdanie z końcówki dokumentu. Nasz człowiek da znać kiedy i gdzie przygotować oddziały wojskowe celem dokonania całkowitej likwidacji. Po tej ostatecznej likwidacji można będzie podać do prasy, że na Baraniej Górze została zlikwidowana grupa Bartka. Drugi transport wedle planu wyruszał 3 września. Na dwa samochody miano załadować 40 osób z bronią. Sprzęt miał być zamelinowany w punkcie zbiorczym. Partyzanci mieli trafić do punktu likwidacyjnego. Dalej scenariusz powinien przebiegać tak samo, jak w przypadku pierwszego przerzutu. 5 września to termin wyjazdu kolejnych dwóch samochodów, na które miało wsiąść 40 osób z grup Sztubaka i Wichury. 7 września kolejne dwa auta zabierają resztki grup Wichury i Orła. Likwidacja, zgodnie z przewidywaniami, nie różniłaby się od przeprowadzanej wcześniej. Według planów UB na Baraniej Górze miało pozostać około 80 partyzantów, górali, którzy nie chcieli się ruszyć z ojcowizny Ich szefem miał zostać Jasiek, a jego zastępcą człowiek podstawiony przez UB Bieg wydarzeń planu likwidacji B nie jest dokładnie znany Najprawdopodobniej realizacja planu opóźniła się, nie dotrzymano wyznaczonych pierwotnie terminów Akcja mogła trwać od 5 do 25 września 1946 roku. Pierwszy transport wyjechał najprawdopodobniej między 5 a 10 września, a drugi między 10 a 15 września, kiedy to Bartek przebywał w Gliwicach. Nie wiadomo dokładnie, ile osób wywieziono, czy były trzy transporty, czy więcej, ile osób wsiadło na ciężarówki, gdzie się znajdują masowe mogiły. Nie jest dziś znany żaden dokumentu B, który opisywałby rzeczywisty tok wydarzeń tych prowokacji. Najprawdopodobniej funkcjonariusze UB po udanej dla nich akcji nie widzieli potrzeby udokumentowania, jak wyglądało wykonanie mordarczego planu i jaki był ich udział w tych działaniach. Żadne papiery nie potwierdzają również istnienia specjalnej grupy funkcjonariuszy UB wyznaczonych do przeprowadzenia planu B. Gdyby takie dokumenty były, z pewnością już by się na nie natknięto w archiwach. Na te tematy nie rozmawialiśmy wcale, nawet we własnym gronie. Był wyraźny zakaz przełożonych. Zeznał Antoni Pająk, który utrzymuje, że nie brał udziału w akcji, choć stał na czele specgrupy rozpracowującej Bartka. Tylko dowiedział się o niej od kolegów. Wie tylko, że partyzanci mieli wyjechać za granicę, chyba do Monachium, a w rzeczywistości szło o ich likwidację. Swoją rolę umniejszał znacząco także Henryk Wędrowski. Otrzymałem rozkaz z zawiadomienia Bartka, że w określonym czasie i miejscu część jego ludzi samochodami zostanie ewakuowana na zachód, powiedział Wędrowski w trakcie przesłuchania przed prokuratorem. Twierdził, że jego zadanie na tym miało się zakończyć. Raport z 1962 roku mówi Niezależnie od tego zorganizowania przerzutów Lawinie i Korzeniowi udało się odzyskać część skradzionego przez bandy NSZ mienia państwowego, np. miliona złotych zrabowanych przez bandę sztubaka z instytucji państwowej w Żywcu, a następnie przekazanych do dyspozycji Lawinie. Sztubak miał osobiście przekazać pieniądze Lawinie przed wyjazdem jednego z transportów. Ten fragment, który wyszedł spod pióra podporucznika Kuczyńskiego, świadczy o tym, że rola Wędrowskiego nie skończyła się na przekazaniu rozkazów, ale osobiście uczestniczył w załadunkach partyzantów na ciężarówki. To, że wszyscy, którzy wyjechali, zginęli to wina Bartka, jak można pozwalać na wywóz, wiedząc, że w oddziale są wrodzy wywiadowcy, konstatował Sztubak. Mieli tak pewne dokumenty, że nie budziły naszych podejrzeń, tłumaczył Tadeusz Przewoźnik. Dla mnie to było dziwne, że Bartek się nie zorientował, że wysyła ludzi na śmierć. Nawet w pewnej chwili, gdy siedziałam w więzieniu, myślałam, że Bartek sprzedał ludzi, a potem się ujawnił. Nie wiem w końcu, jak było naprawdę, zastanawiała się Józefina Mika. Po wojnie komunistyczny kontrwywiad zorganizował akcję Cezary, której celem było rozbicie niepodległościowego podziemia. Organa bezpieczeństwa rozpracowały Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które po rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na kraj było jej najważniejszą, ale nie jedyną kontynuacją. Równolegle komunistyczny aparat represji starał się rozbić Armię Krajową i Narodowe Siły Zbrojne. Kontrolowaną przez UB konspiracyjną siatkę działaczy narodowych związanych z byłym Okręgiem Śląskim NSZ zlikwidowano ostatecznie pod koniec 1948 roku.